Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. Dobry. Chciałbym się ustosunkować do powszedników, no ale jest inna formuła, więc no to trzeba zacząć myśleć Zaczynamy od wiedzy i wojen. Z dwóch powodów. Po pierwsze ten obrazek jest e, dowodem na to, że mm, e, w momencie, kiedy nie do końca e, przestrzega się e, tych chronionego na pewno zamku i chronionego na pewno Vadera, można stworzyć coś nowego, coś nową i, i ciekawą jakością, a po drugie e, Gwiezdne wojnie dlatego, że kiedy Lukas sprzedawał prawa e, Disneyowi m, do całej sagi, e, Zapytano go y, właśnie dlaczego Pan to robi, tak? I Lukas on powiedział, y, no sprzedaję to, bo, bo, bo nie mam już wody robić czegoś, za co mnie ludzie nienawidzą. I chodziło oczywiście o, y, o, o miażdżącą krytykę, z jaką y, starołosowi ortodoksi przyjęli tę y, pierwszą, drugą, trzecią część. I kiedy rozmawiałem o tym ze swoim synem, y, dorosłym już człowiekiem, y, to zwrócił mi uwagę na coś takiego, powiedział. To zabawne, że jak się ogląda te nowe części nakręcone przez Lukasa, to odnosi się wrażenie, że on sam nie rozumie fenomenu tego, co stworzył. Tak? Znaczy stworzył coś, czego, czego nie rozumie, bo się okazuje, że potem robi ciąg, ciąg dalszy, czy tam wcześniejszy, który w ogóle nie ma yy, nie ma tego najważniejszego czegoś. I sobie przypomniałem yy, przypomniałem sobie pewien dokument o Dylanie, yy, w którym yy, realizator płyty z, której, z okładki tej płyty jest to zdjęcie, Highway 61 Revisited, ee, powiedział coś takiego, mówi, czy wam się wydaje, że te piosenki na tej płycie to napisał Bob? Bo jak myślicie, że to napisał Bob, no to jesteście w błędzie. No więc wszyscy się trochę tam skonsternowali, jak to? I on mówi tak, posłuchajcie piosenek Boba z lat 63-71, powiedzmy, i potem tych, które napisał później. Więc tak jakby to pisały dwie różne osoby. I zdaniem owego realizatora Bob po prostu był medium, które, przez które przemawiała jakaś siła wyjścia, tak? Takim jak właśnie król Dawid. Pamiętamy wszyscy, że król Dawid, dopóki Bóg się na niego nie obraził, to, to pisał piękne psalmy, potem samym. No jest to oczywiście trudne do obronienia, taka, taka teza. Natomiast... Natomiast na pewno można sobie takie taki postawić założenie, że twórczość nie jest tym samym, co produkcja, tak? Znaczy jest w tym pewna mm, zagadka, tajemnica, nie do, końca, yy, nie do końca dostępna samemu twórcy, która sprawia, że nagle powstaje yy, za jego pośrednictwem dzieło artystyczne a nie produkt, bo tego się nie da zaplanować. Nie da się zaplanować, że na przykład przez najbliższych 10 lat wydamy 10 płyt, które będą zawierały 5% przebojów, 30% dziosenek średnich i resztę słabych. Mick Jagger kiedyś się skarżył, że mówił, że w latach 60 i 70-tych 70 do wytwórni, wytwórnia dawała pieniądze i, i mówiła no to, to jak będzie płyta gotowa, to wróćcie. A, a w latach 80. zaczęło się też takiego, że, że mówi, no to macie pieniądze i, i, i zróbcie płytę do kwietnia, bo musimy zrobić rozliczenie kwartalne. Księgowi zaczęli decydować o tym, kiedy płyta ma być skończona. No trochę głupio. Yy. I wracając do tego, z czego, znaczy do tego fenomenu, że w ogóle coś nagle powstaje. Oczywiście truizmem jest stwierdzenie, że że żaden twórca nie działa w próżni, twórca, twórca zastaje mnóstwo dzieł, które stanowią pożywkę dla, dla jego dzieł. nie tylko dzieł, bo jak spojrzymy sobie na Beatlesów, to gdyby nie splot wielu, wielu różnych okoliczności, to witelszi nie powstali, by nie powstali, gdyby Edison nie wymyślił fonografów, gdyby ktoś nie nie wpadł na to, że można nagrywać żadnych głosmenów, gdyby nie okazało się, że te płyty można sprzedawać, bo one nie dotarły do Anglii i gdyby John Lennon z McCartney'em tego nie posłuchali, to by Petersów nie było, tak? Znaczy, praca wielu, wielu ludzi złożyła się na fenomen Petersów. I teraz... Yy, z tego wynika, że tak jakby... Mm, nawet to, co twórca stworzył, nie należy tak naprawdę tylko do niego, ponieważ on sam na tyle dużo zawdzięcza poprzednikom, że, że, że naprawdę nie wypada się tutaj y, obwarowywać i mówić, że, i, i krzyczeć moje, tak? I, I jak się zastanowimy nad tym, to... to... to... to... to... to y, y, y, y, z, znaczy, no, kolejny trój... że y, ta cała historia z, z twórczością, która y, należy tylko i wyłącznie do artysty, jest wynalazkiem wiecznym. Od samego początku istnienia kultury y, głównie polegała ona na, na przetwarzaniu, przetwarzaniu tematów. I tu wracamy znowu do Johna Williams'a z, i Gwiezdnych Wojen, ponieważ John Williams y, no, napisał muzykę do Gwiezdnych Wojen. Y, Między innymi słynny marsz y, imperialny, który chciałem tutaj puszczać, no, ale czasu jest mało, więc, ale go prawie wszyscy znają. I y, y, y, y, y, y, szukałem sobie w, w internecie tam. Y, genezy tego marszu i teorie były dwie, jedna teoria jest taka, że, że, że, Williams odsłuchiwał nagrań brytyjskich orkiestr wojskowych i znalazł ten marsz, y, który był przekomą przez orkiestry grany, kiedy Brytyjczycy zajmowali miasta niemieckie, no ale y, to się wydaje chyba taką urban legend. Natomiast, y, natomiast dużo prawdopodobniejsza jest y, teoria, że posiłkował się y, utworem Fryderyka marszem żałobnym, bo jak porównamy te, dwa, te dwie kompozycje, no to one są dosyć, dosyć zbliżone. Tak samo jak oczywiście Fryderyk też posłużył się jakimś marszem, żeby napisać swój. Tak? Nikomu do głowy nie przychodziło później, żeby Chopinowi przynajmniej podejrzewam, żeby wytaczać procesy ludziom, którzy grają inne marsze. E, Rachmaninow napisał chiciora orkiestrowego. To się nazywa rapsodia na temat Paganiniego. Yy, jak sama nazwa wskazuje, wziął temat yy, Paganiniego i w, w różnych wariacjach to z To jest absolutny przepływ. grany od lat. Dzisiaj byłoby to niemożliwe. Dzisiaj prawnicy Paganiniego natychmiast zatrzymali Rachmaninowa, zanim przeszedł do sali koncertowej i by, stary, nie ma mowy. To jest... I ta, tak się stało właśnie w przypadku, znaczy ten zespół YouTube, w ten sposób potraktował ten zespół Negative Land, z tutaj małymi literkami jest to opisane. Negative Land yy, yy, nagrał taką trochę przyśmiewczą piosenkę z YouTube, korzystając z próbek z Squid YouTube. Spłyt yy, ta trafiła do sklepów wyspórnia Island Records, która była właścicielem nagrań YouTube, a sama jest, była przynajmniej wtedy właściciel, własnością Warner Brothers, oczywiście rzuciła się na zespół Negative Land. Nam szybko, bardzo odbył się proces, nakazano wycofanie tych płyt, z nie tylko oczywiście wycofanie, ale zniszczenie wszystkich materiałów, czyli taśmy matki, tych próbek, zniszczenie grafiki. Po prostu zmienili tą płytę z powierzchni ziemi. Nie było. Jeszcze kazaniem zapłaci 70 tysięcy dolarów, czyli więcej niż ten zespół negatywny zarobił przez 14 lat. Tak? Wydaje się to idiotyczne, ale, ale, ale tak się stało. E, żeby było jeszcze zabawniej, dwaj muzycy z tego negative spotkali się, bo udając dziennikarzy muzycznych, zrobili wywiad z The Edge'em, gitarzystą YouTube. i podczas tego wywiadu The Edge opowiadał, że sam jest fantastycznym wynalazkiem, że należy z tego korzystać, że to jest, otwiera nowe drzwi. tego. I oni się wtedy przyznali. No to my właśnie jesteśmy z tego negative land. No i mówił, się, że było bardzo głupio i powiedział, że no, że oni z YouTube i zasadniczo za tym, żeby tutaj tego, tego, tej, tej całej zadywy prawnej nie robić, no ale wytwornia się uparła. Ja jestem skłonny z to uwierzyć, albowiem to jest koszulka mojego macie, z tego zespołu KNZ z układką z układą płyty na żywole w studio. I na tej płycie jest piosenka Wszyscy artyści to prostytutki. historia tej piosenki jest taka, że amerykański zespół Bad Brains nagrał piosenkę tytułu Nie Pamiętam, która w lekko przetworzony sposób trafiła na płytę Krishnabraders. Już jako kompozycja Krishnabraders. Nam ten, ta kompozycja się... Na, znaczy na próbie zaczęliśmy to grać, bo to bardzo fajna była piosenka. Kazik zaczął do tego śpiewać i nagle okazało się, że mamy, mamy fajną piosenkę. Zapytaliśmy oczywiście kolegów z Krishnabraders, czy my możemy wykorzystać ten riff. Oni powiedzieli, że oczywiście, że możemy. My się zbyliśmy. Tak powstałby znak, ponieważ były to radosne lata 90., kiedy się nikt jeszcze tak bardzo z prawem autorskim tutaj nie przejmował, to było to możliwe. Dzisiaj nie, nie jest to możliwe. Znaczy, chyba żebyśmy działali w ramach jednej wytwórni. I to jest, uważam, bardzo yy, smutne, ponieważ tak jak już się yy, rzekło, yy, no ta kultura, którą mamy jest rzeczą wspólną, nikt nie może powiedzieć, to tylko ja wymyśliłem tak? I tutaj miałem mieć ostatni slajd, ale ja się nie załadował z, z butelką wody, że to przypomina całą historię z, z butelkowaniem wody. Kiedyś yy, nikomu do głowy by nie przyszło, żeby woda, yy, żeby za wodę było płacić. I w pewnym momencie ktoś a dlaczego właśnie nie naleci do butelek i nie sprzedawać z tak? Za pieniądze. I to samo się stało z, z muzyką, z piosenkami. Rzeczy, które powinny być. Yy, oczywiście trzeba tantymizować radio Kto, ktokolwiek na tym zarabia powinien się z muzykiem dzielić. Natomiast tak jak nie oczekujemy, że yy, słuchacz radia będzie wrzucał złotówkę za każdym razem jak chce yy, posłuchać jakiejś piosenki, to nie oczekujmy, że będzie w internecie za każdym razem grzecznie wypełniał yy, jakieś tam antiety i, i płacił te 90 centów. Bo to nie o to chodzi. Dziękuję bardzo. Wiki Radio. Słuchacie Wiki Radia. Audycje dostępne są jako podcasty. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org. Zapraszamy do współtworzenia ramówki, audycji i pomocy w budowaniu stron informacyjnych. Wiki Radio to inicjatywa Wikipedystów, do której każdy może dołączyć.